Bankowa okupacja. W najnowszym skandalu dotyczącym kryminalnych działań największych banków amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił w czwartek ugodę z brytyjskim bankiem HSBC na zapłacenie przez bank kwoty 1,9 miliarda dolarów kary w związku z zarzutami prania na masową skalę brudnych pieniędzy meksykańskich i kolumbijskich karteli narkotykowych. Ugoda została zaprojektowana specjalnie, aby uniknąć postawienia kryminalnych zarzutów zarówno bankowi, największemu w Europie i trzeciemu co do wielkości na świecie, jak i jego najwyższemu kierownictwu. Mimo, że bank przyznał się do wyprania miliardów dolarów pieniędzy bosów narkotykowych oraz łamania amerykańskich sankcji finansowych nałożonych na Iran, Libię, Birmę i Kubę, administracja Obamy nie postawiła nikomu zarzutów na podstawie porozumienia o odroczeniu oskarżenia. Porozumienie to wpisuje się w politykę reżimu amerykańskiego, polegającą na osłanianiu najważniejszych bankierów przed jakąkolwiek odpowiedzialnością za nielegalną działalność, która doprowadziła do kolapsu systemu finansowego w 2008 roku i spowodowała recesję na świecie. Ani jeden dyrektor banku nie został skazany czy wsadzony do więzienia za oszukańczą działalność, która spowodowała obecny kryzys, prowadząc do destrukcji milionów miejsc pracy, i zdziesiątkowania standardu życia ludzi pracujących w Stanach Zjednoczonych i poza nimi. Pod osłoną państwa dzika spekulacja i oszukańcza działalność banku rozwija się w najlepsze, umożliwiając bankom rekordowe zyski i siedmiocyfrowe premie dla bankierów. We wtorkowym artykule na pierwszej stronie New York Times opisuje wewnętrzną dyskusję w administracji Obamy, która doprowadziła do podjęcia decyzji o niepostawieniu zarzutów bankowi HSBC. Gazeta informuje, że prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości i Nowojorskiej Prokuratury Generalnej naciskali na kompromis, w ramach którego bank nie zostanie oskarżony o pranie pieniędzy, lecz jedynie o mniejsze wykroczenie polegające na naruszeniu ustawy o tajemnicy bankowej. Nawet to jednak było za dużo dla administracji Obamy. Departament skarbu prowadzony przez byłego dyrektora Nowojorskiej Rezerwy Federalnej Timothy Gaitnera oraz Biuro Nadzoru Walutowego Federalna Agencja Regulacyjna odpowiedzialna za politykę nadzoru wielkich banków, w tym HSBC, sprzeciwiły się jakiemukolwiek skazaniu banku pod pretekstem tego, że poważny cios prawny w HSBC naraziłby na szwank cały system finansowy. HSBC w swym pędzie do zysku umożliwił działalność kartelom narkotykowym, które były celem tzw. wojny z narkotykami. Wojny prowadzonej przez wojsko meksykańskie na żądanie i we współpracy z Waszyngtonem w której zginęło ponad 60 tysięcy ludzi. A to na dokładkę szkód spowodowanych przez handel narkotykami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Bankowi HSBC umożliwiono zapłatę symbolicznej grzywny, mniejszej niż 10% zysku banku za 2011 rok i zaledwie cząstkę tego, co bank zarobił na praniu brudnych pieniędzy krwawych bosów narkotykowych. W międzyczasie drobni handlarze narkotyków i ich użytkownicy, często w najbardziej biednych i ciemiężonych częściach społeczeństwa, są rutynowo aresztowani i na lata zamykani w amerykańskim systemie gułagu więziennego. Finansowe pasożyty, które podtrzymują kwitnienie globalnego handlu narkotykami i zarabiają krocie na społecznej dewastacji, jaką one powodują, stoją ponad prawem. Jak ujął to New York Times. Pewne instytucje finansowe, które urosły tak bardzo i są tak wzajemnie połączone, są zbyt duże, aby je skazać. W tym jak w pigułce zawiera się współczesna zasada arystokracji, która chowa się za wyświechtaną szatą demokracji. Finansowi baronowie rabunku są prawem sami dla siebie, mogą kraść, łupić, a nawet mordować do woli, bez obawy o pociągnięcie do odpowiedzialności poświęcają część swego bajecznego bogactwa na przekupienie polityków, regulatorów, sędziów i policji od najwyższych stanowisk w Waszyngtonie po lokalnych szefów policji, aby upewnić się, że ich bogactwo będzie chronione i pozostaną nietykalni. Rolą tzw. regulatorów, takich jak Rezerwa Federalna, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czy Biuro Nadzoru Walutowego, jest działanie w interesie bankierów. Urzędy te są doskonale świadome, że przestępstwa popełniane są codziennie, ale patrzą na nie przez palce, ponieważ przestępczość jest nieodłączną częścią działalności Wall Street i ich zysków. Są dowody, że HSBC i inne wielkie banki zwiększyły swoje operacje prania pieniędzy karteli narkotykowych i inną działalność przestępczą w odpowiedzi na kryzys finansowy, który rozpoczął się na początku 2007 roku, i eksplodował we wrześniu 2008 roku wraz z upadkiem banku Lehman Brothers. Po zawarciu identycznego porozumienia o odroczeniu oskarżenia z bankiem Wakowia w 2010 roku za jego operację prania brudnych pieniędzy, Antonio Maria Costa, który przewodził wtedy Biuru Narodów Zjednoczonych do Spraw Narkotyków i Przestępczości, Powiedział, że przepływ pieniędzy przestępczych syndykatów był jedynym płynnym kapitałem inwestycyjnym dostępnym dla banków w szczycie kryzysu. Pożyczki międzybankowe były finansowane przez pieniądze, które pochodziły z handlu narkotykami, oświadczył. Nie ma wątpliwości, że amerykańscy regulatorzy i liderzy polityczni dali cichą zgodę na te operacje w ramach swego pędu do ratowania banków przed konsekwencjami ich własnego obłędu spekulacyjnego. Kazirodcze relacje między regulatorami sektora bankowego a bankami ukazują się w pełnym świetle w przypadku najnowszego skandalu bankowego. W ubiegłym tygodniu Deutsche Bank został oskarżony przez trzech byłych jego pracowników w skardze złożonej przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd SEC, stwierdzającej, że bank ten oszukańczo ukrył 12 miliardów dolarów strat pomiędzy 2007 i 2009 rokiem. Financial Times zauważył, że Robert Kuzami, szef Wydziału Egzekucyjnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, wycofał się z prowadzenia dochodzenia, ponieważ przed objęciem posady w SEC był od 2004 do 2009 roku generalnym doradcą Deutsche Banku do spraw obszaru Ameryki. Innymi słowy, był odpowiedzialny za prawną ochronę banku dokładnie w czasie, kiedy, zgodnie z ujawnionymi informacjami, bank ten dokonywał oszustw księgowych. Był to także czas, kiedy Deutsche Bank i inne wielkie banki zarobiły miliardy przez zatrucie światowego systemu finansowego toksycznymi obligacjami zabezpieczonymi hipotekami. W ubiegłym roku stały podkomitet Senatu do spraw dochodzeń poświęcił 45 stron sążnistego raportu na temat krachu finansowego o działalności Deutsche Banku. Raport stwierdził, że główny trader banku zajmujący się handlem obligacjami zabezpieczonymi długiem określał papiery, które sprzedawał jako gówno i świnie oraz nazywał operacje handlu nimi schematem Ponziego, czyli piramidą finansową. Umieszczanie takich ludzi na stanowiskach osób odpowiedzialnych za regulację działalności banków jest już właściwie czymś normalnym. Richard Walker, obecnie główny doradca Deutsche Banku, człowiek, który rekomendował administracji Obamy powierzenie Kucamiemu funkcji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, sam był w przeszłości szefem Wydziału Egzekucyjnego tej instytucji. W czerwcu, podczas gdy dyrektor wykonawczy JP Morgan Chase, Jamie Dimon, zeznawał w Senacie w sprawie niezaraportowanych przez bank strat w wysokości co najmniej 5 miliardów dolarów, na fotelu za nim siedział główny doradca banku, Steven Cutler, który objął tę funkcję po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa Wydziału Egzekucyjnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ta stajnia augiasza zbrodni i korupcji obejmująca każdą instytucję amerykańskiego kapitalizmu jest już niereformowalna. Żelazny uścisk arystokracji finansowej nad życiem gospodarczym może być zakończony jedynie poprzez masową mobilizację ludzi pracujących, w celu wywłaszczenia bankierów i poddania największych banków i instytucji finansowych pod publiczną własność oraz demokratyczną kontrolę. Felieton z Global Research przetłumaczył i przeczytał Dawidowski. Montaż Maurycy Hawranek. Produkcja Radio Wolne Media.